Poczet Królów i Książąt Polskich. Taśma 11, ścieżka 2. Otoczenie księcia gdańskiego Mściwoja II, liczące się z jego bezpotomną śmiercią, a nastawione antybrandenburską, również przyczyniło się do ponownego zbliżenia. Rezultatem jego był układ w Kępnie 15 lutego 1282 roku, w którym Mściwój, darowując formalnie Pomorze Przemysłowi, wyznaczał go swym następcą. Od tego czasu książę Wielkopolski wielokrotnie występował na pomorzu, udzielając zgody na różne darowizny mściwuja. Jeżeli nie inne przyczyny, to ten spodziewany wielki nabytek terytorialny, zapewniający Polsce dostęp do morza, skłaniał Jakuba Świnkę do wysunięcia księcia Poznańskiego na czołowe miejsce wśród kandydatów do tronu. Dwa układy zabezpieczały sukcesję gdańską. W 1287 roku w Słupsku Mściwój i Przemysł zawarli przymierze antybrandenburskie z księciem zachodniopomorskim Bogusławem IV. Wcześniej, w 1285 roku, Przemysł ożenił się z Ryksą, córką Waldemara Króla Szwedzkiego, zapewniając sobie sprzymierzeńca za morzem. Z tego małżeństwa doczekał się Przemysł jedynej córki. Tymczasem droga do korony skomplikowała się bo na pierwsze miejsce wśród kandydatów wysunął się niedawny przeciwnik Przemysła Henryk Probus. Arcybiskup Jakub przysłużył mu się pośrednictwem w ugodzie z biskupem wrocławskim Tomaszem, która zakończyła długi i zaciekły spór wyczerpujący siły śląskiej dzielnicy. Kościół miał zapewne ułatwić Henrykowi starania o koronę, a sama akcja związana była z przewidywanym opanowaniem przez księcia wrocławskiego Małopolski po śmierci tamtejszego władcy Leszka Czarnego. Zanim Henryk Probus podjął akcję, zawarł układ z przemysłem o przeżycie. Obaj książęta pozbawieni byli sukcesorów. Sukces Henryka w Krakowie był krótkotrwały. Niedługo po opanowaniu zachodniej Małopolski, w Sandomierszczyźnie utrzymywał się brat Leszka Władysław Łokietek, Henryk umarł 23 czerwca 1290 roku przekazując Kraków i prawa do Małopolski przemysłowi. Nadeszła chwila działania Wielkopolan. Przemysł opanował Kraków i zaczął wydawać przywileje dla miejscowych instytucji kościelnych, ale już wkrótce został zmuszony do ustąpienia. Łokietek, popularny wśród niższego rycerstwa, uderzył na Kraków i zniszczył wszelkie misterne plany najbardziej świadomej celu grupy Piastów. Przemysł nie zdołał mu stawić oporu. Opuścił Kraków, ale zabrał ze skarbca katedry insygnia królewskie. Nie stanowił pociechy fakt, że sam Łokietek nie zagrzał miejsca w Krakowie. Musiał uchodzić stamtąd przed nowym, znacznie groźniejszym przeciwnikiem, królem czeskim Wacławem. Z tą chwilą obce czynniki wkraczają w spory między piastami i dzieło odbudowy Królestwa Polskiego staje się trudniejsze i bardziej skomplikowane. Zrezygnowawszy z Małopolski, przemysł zawarł dla szachowania Wacława przymierze z książętami kujawskimi, Łokietkiem i jego bratem Kazimierzem, 1293. Aktualna stała się sprawa sukcesji pomorskiej. Wiedząc, że największe przeszkody wznoszą tu margrabiowie brandenburscy, przemysł wszedł z nimi w porozumienie. Okazję stworzyła śmierć szwedzkiej żony księcia. Zapewne w 1293 roku Przemysł poślubił Małgorzatę, córkę Margrabiego Albrechta III. W samo Boże Narodzenie 1294 roku umarł Mściwój II. Przemysł był na miejscu i bez przeszkód objął władzę na Pomorzu. Tylko kujawcy bratankowie Łokietka i tutaj bruździli w miarę możności. Pierwsza połowa 1295 roku upłynęła na umacnianiu się nowego władcy na Pomorzu. Jednocześnie Jakub Świnka zdecydował się nie czekać z koronacją na odzyskanie Krakowa. 26 czerwca tego roku Gniezno stało się widownią uroczystości, na którą Polska czekała 200 lat. Korona Bolesława Śmiałego znalazła się na skroniach wielkopolskiego księcia. Wymowę chwili oddaje świetnie napis ozdabiający pieczęć majestatyczną nowego króla. Sam wszechpotężny zwrócił Polakom zwycięskie znaki. Nowe królestwo było raczej symbolem niż rzeczywistością. Władza królewska rozciągała się tylko na Wielkopolskę i Pomorze. Nikt z książąt nie był skłonny poddać się autorytetowi monarchy. Może tylko Henryk Głogowski, przewidziany w układach między probusem a przemysłem na jego następcę, mógł być uważany za sojusznika. W Małopolsce rosła potęga obcego króla, zdecydowanego na dalszą ekspansję w Polsce. Margrabiowie brandenburscy nie zrezygnowali z Pomorza, co do którego zgłaszał także pretensje książę Rugi. Wewnątrz kraju jątrzyła opozycja zarębów i Nałęczów, z których pierwsi już poprzednio spiskowali przeciw przemysłowi. Zapusty obchodził przemysł w Rogoźnie. Ostatki były zapewne huczne, skoro nie zauważono obcych ludzi wkradających się do dworu królewskiego o świcie w środę popielcową 8 lutego 1296 roku. Zaskoczony we śnie przez zbirów, król chwycił za broń, ale został ranny. Pijana straż łatwo dała się obezwładnić. Napastnicy zamierzali pierwotnie uprowadzić przemysła, ale ponieważ z powodu znacznego upływu krwi nie rokował nadziei na doprowadzenie do miejsca przeznaczenia, porzucili zabitego na drodze. Wydaje się niewątpliwe, że mordercy działali na zlecenie margrabiów brandenburskich, spośród których obciążano odpowiedzialnością zwłaszcza Jana IV, rodzonego siostrzeńca ofiary. Zbrodnia Rogozińska przyczyniła się do gwałtownego wzrostu nastrojów antyniemieckich w Polsce. Prawdopodobnie ona wpłynęła na odwrócenie się wielkopolskiego społeczeństwa od przewidywanego następcy przemysła Henryka Głogowskiego, który otaczał się niemieckimi dworzanami i wybranie księcia Młokietka znanego z niechęci do Niemców. Ale uparcie obciążano też winą dwa rody wielkopolskie – Nałęczów i zarębów, choć historycy do dziś nie mogą znaleźć bezpośrednich śladów ich zdrady. Śmierć uczyniła przemysła męczennikiem sprawy zjednoczenia i zadziergnęła nić sympatii do niego przenikającą większość dzieł historycznych. Wyżej wyraziliśmy pewne wątpliwości co do przypisywania wszystkich sukcesów osobistym zasługom króla, który nie reprezentował zbyt wysokich wartości moralnych. Ale politycy rosną często w miarę pojawiających się przed nimi wielkich zadań. Jak trudno porównywać łokietka, małego awanturnika z lat 1288-90, psującego wielkie dzieło konsolidacji Polski z łokietkiem, twórcą ostatecznego połączenia rozbitych dzielnic królestwa. Tak też nie możemy zaprzeczyć, że i przemysł z niecierpliwego młokosa, buntującego się przeciw mądremu stryjowi, i wplątującego się niepotrzebnie w śląskie awantury, z okrutnika mordującego niewinną żonę, mógł przekształcić się w wybitnego polityka realizującego cele najlepszych kręgów społeczeństwa polskiego. Ale jeżeli tak, to i w tym musiał zaznaczyć się wpływ Jakuba Świnki, właściwego przywódcy obozu zjednoczeniowego. Benedykt Zientara, Wacław II było to w końcu sierpnia lub we wrześniu 1300 roku, pamiętnego roku, w którym świat chrześcijański po raz pierwszy obchodził jubileusz, 1300 rocznicę Bożego Narodzenia. Tłumy pielgrzymów ruszyły do Rzymu, gdzie papież Bonifacy VIII, pełen głębokiego przekonania o swym monarszym w chrześcijaństwie stanowisku, umacniał się w decyzji przekształcenia swych pretensji do władzy nad królami w rzeczywiste panowanie. Inne uroczystości odbywały się w Gnieźnie. Oczywiście nie na skale rzymskich, ale w Polsce robiły wielkie wrażenie. Po raz drugi, po przeszło dwuwiekowym okresie królestwa bez króla, arcybiskup Jakub Świnka wkładał koronę na skronie polskiego monarchy. Jakaż jednak różnica w porównaniu z dokonaną pięć lat wcześniej pierwszą koronacją. Wtedy królem zostawał Przemysł II, przedstawiciel prastarej polskiej dynastii, prostej linii potomek pierwszego króla Bolesława Chrobrego. Teraz na tronie zasiadł cudzoziemiec, przedstawiciel obcego rodu, łamiąc dziedziczne prawa piastów do tronu polskiego. Co więcej, dokonał tego za zgodą i wolą społeczeństwa polskiego, które krótko przedtem po prostu wygnało dotychczasowego pretendenta, dziedzica Królestwa Polskiego, jak się tytułował Władysława Łokietka. Aby taki przełom stał się możliwy, konieczne były dwie rzeczy. Po pierwsze, znużenie większości społeczeństwa ustawiczną rywalizacją i walką między mnożącymi się piastami. Po drugie, przekonanie, że państwo nie jest związane nieodwracalnie z dynastią, lecz jest dobrem społeczeństwa. To znaczy oczywiście w myśl ówczesnych pojęć jego klas rządzących. Ta zasada pozwalała przezwyciężyć podziały dzielnicowe i uznać Polskę za całość – w czym pomagała utrwalana przez dziejopisarstwo tradycja o dawnej świetności Królestwa Polskiego oraz szerzące się proroctwa o zbliżającym się zjednoczeniu. Jednym z nurtów ideowych towarzyszących tendencjom zjednoczeniowym i walnie je wspierających była opozycja wobec nasilających się kulturalnych i politycznych wpływów niemieckich. Książęta piastowscy chętnie otaczali się Niemcami, powierzali im ważne urzędy, Ufali im często bardziej niż miejscowemu możnowładztwu, licząc na ich wdzięczność. Również w kościele polskim zarysował się wzrost wpływu imigrantów, a tuż przed Jakubem Świnką dwukrotnie doszło do nominacji Niemców na katedrę gnieźnieńską, kościelną stolicę Polski. Rywalizacja na dworach i w kościele zaostrzyła przeciwieństwa między miejscowymi możnymi a przybyszami. Ci pierwsi zrozumieli znaczenie języka jako czynnika jednoczącego naród, a zarazem pozostawiającego poza jego nawiasem obcych. Język ojczysty stał się wartością cenioną na równi z chwalebną tradycją historyczną, a nawet został uznany za nieodłączną część owej tradycji. Tę właśnie opozycję reprezentował w sposób najbardziej dobitny arcybiskup Jakub Świnka. Były jednak i inne nurty związane z tendencją zjednoczeniową, nieakcentujące jednak różnic językowych i obejmujące ludzi różnego pochodzenia. I one nawiązywały do tezy o jednolitości Królestwa Polskiego, ale kładły nacisk na praktyczne korzyści, jakie miało przynieść zjednoczenie. Pacyfikację kraju, przywrócenie praworządności, ułatwienie komunikacji i handlu, ujednolicenie praw. W tym sensie tendencję zjednoczeniową popierał także niemiecki patrycjat miast polskich. Poszczególne nurty zjednoczeniowe wiązały swe nadzieje z najambitniejszymi przedstawicielami dynastii piastowskiej, i popierały ich starania o przywrócenie monarchii. Dwie pierwsze próby związane z postaciami Henryka IV Wrocławskiego i Przemysła II zakończyły się jednak tragicznie. Działalność dalszych jednoczycieli Henryka III Głogowskiego i Władysława Łokietka wywołała rosnące rozczarowanie, zniechęcające w ogóle do piastów. Wtedy coraz więcej oczu zaczęło się zwracać w stronę obcego monarchy, który już od 1289 roku Zdobywał sobie oparcie w Polsce. Był to król czeski Wacław II. Jakie walory upatrywali w Wacławie jego zwolennicy? Potomek prastarej czeskiej dynastii z wychowania i kultury związany był z Niemczyzną, choć trudno go nazwać Niemcem, skoro świadomość jego ściśle zrośnięta była z pochodzeniem z rodu Przemyślidów i z krajem, w którym panował. Niemniej niemieckie mieszkaństwo w Polsce uznało go chętnie za swego i gorąco popierało, Oczywiście dopóki to nie stało w sprzeczności z własnymi interesami. Co ciekawsze uzyskał Wacław już w 1291 roku poparcie szlachty małopolskiej, która niechętnie widziała w Krakowie wielkopolskiego księcia Przemysła II, władającego tam na mocy testamentu Henryka IV, a następnie pozbyła się awanturniczego łokietka. Wacław potrafił wykorzystać rosnącą rywalizację między Małopolskim a Wielkopolskim Ośrodkiem Tendencji Zjednoczeniowych. Ale dlaczego poparli Wacława rzecznicy obozu antyniemieckiego zjednoczeni wokół Jakuba Świnki? Argument się znalazł. Było nim polsko-czeskie pokrewieństwo językowe. Według czeskiej kroniki z Brasławskiej Polacy sądzili, że dobrze się stanie, jeżeli zjednoczą się pod jednym berłem, i jednym panowaniem ci, którzy niewiele się różnią w narzeczach języka słowiańskiego. Albowiem ci, którzy mówią tym samym językiem, zazwyczaj łączą się bliższymi więzami miłości. Jakub Świnka wiedział, że Wacława trudno nazwać szermierzem języka słowiańskiego. Wiedział też jednak, że wśród szlachty i duchowieństwa czeskiego coraz bardziej wzrastają tendencje antyniemieckie, które miały swych zwolenników również w kręgach dworskich, np. w kancelarii, gdzie powstały znane apokryficzne teksty antyniemieckie nawiązujące do polsko-czeskiego braterstwa. Liczył więc na porozumienie ze zwolennikami tych tendencji. Uważał też, że potężny Wacław ma większe szanse na zjednoczenie Polski niż którykolwiek z jego piastowskich przeciwników, a samo dzieło zjednoczenia uważał za sprawę ważniejszą niż interes tego czy innego z książąt, których dawniej popierał. Niespodziewanie więc arcybiskup znalazł się w jednym szeregu z mieszczanami krakowskimi i poznańskimi. Nie tracił jednak nadziei, że zyska wpływ na króla i nawróci go do antyniemieckich idei. Już podczas uroczystości koronacyjnych, kiedy niemiecki kapelan króla Jan Wulfing wygłaszał kwieciste kazanie łacińskie, arcybiskup siedzący obok króla cedził półgłosem o Belgii pod adresem oratora, nazywając go psimyłbem niemieckim. Niemiecki autor kroniki z Brasławskiej, relacjonując ten fakt, zapewne opowiedziany przez króla, nie pozostał dłużny twierdząc, że ten, który mówi takie rzeczy ma język gorszy od psa, ponieważ psi język ma właściwości oczyszczające, zaś język Jakuba sączy truciznę. Takie to bywały polemiki w owe lata. Kim jednak był nowy monarcha? Matejkowski wizerunek bardzo go postarza. W chwili koronacji miał Wacław 29 lat, zaś dożył tylko 34. Młody król nigdy nie cieszył się jednak dobrym zdrowiem. Miał trudne dzieciństwo. Jego ojciec, król Przemysłotokar II, który po zdobyciu Austrii, Styrii, Karyntii i Krainy wywalczywszy dostęp do Adriatyku chciał sięgnąć po koronę cesarską, zginął w tragicznej bitwie pod Suchymi Krutami. 1278 kiedy Wacław, dziedzic tronu, miał 7 lat. Zwycięzca Rudolf z Habsburga zawładnął zdobyczami przemysła otokara z wyjątkiem Czech i Moraw. W Czechach regencji opanował Otton Wysoki, margrabia brandenburski. Jego rządy przeszły do historii Czech jako złe dni, w których miejscowi magnaci rywalizowali z brandenburczykami w łupieniu kraju. Sam Wacław, uwięziony przez Ottona i trzymany niejako w zastawie, Przebywał w Berlinie i Szpandawie, przy czym opiekun niezbyt troszczył się o jego wychowanie. Młody król nie miał nawet okazji zapoznać się ze sztuką czytania i pisania, którą już wówczas uważano za pożyteczną dla władcy. W tymto czasie ukształtował się pełen sprzeczności charakter Wacława. Wybitna inteligencja łączyła się w nim z bezwzględnością w polityce. Chętnie dawał przerzeczenia i składał przysięgi, które równie łatwo łamał przy zmianie konstelacji. Był miłośnikiem poezji rycerskiej, a podobno nawet autorem wierszy miłosnych w języku górnoniemieckim. Ze szczególnym upodobaniem słuchał epopei rycerskich, a ideałem i wzorcem była dlań postać Aleksandra Wielkiego. Ten ideał i odziedziczone po ojcu ogromne ambicje pchały go później do śmiałych przedsięwzięć politycznych, którym nie mogły sprostać nawet sławne wówczas bogactwa Królestwa Czeskiego. Pobożny aż do zabobonności odznaczał się w podejrzliwością i nerwowością, zadziwiającą współczesnych, a łatwo tłumaczącą się przeżyciami dzieciństwa. Nigdy nie przestał się bać burzy i ciemności, nie znosił miałczenia kotów. Stale miotał się między ambicją, która kazała mu rozszerzać granice panowania, sięgać po coraz to nowe ziemie i korony, a świadomością przemijania świata, która pchała go do ascezy. Fizycznie był słaby, choć podobno urodziwy. Unikał wysiłku, Podróżował mało, a zwłaszcza niechętnie brał udział w wyprawach wojennych. Kiedy w 1283 roku Margrabia Otton za odszkodowaniem zrzekł się regencji, zaś dwunastoletni król mógł wrócić do Pragi, rządy przechwyciła matka Kunegunda, wywodząca się po mieczu z cernichowskich rurykowiczów, a po kądzieli z węgierskich arpadów. Wraz z nią objął teraz ster królestwa rycerz Zawisza z Falkensteinu z rodu Witkowiców, który swą postawą polityczną przyczynił się niedawno do katastrofy króla przemysła Otokara. Zdaniem niektórych już za życia męża Kunegunda obdarzała Zawisze swymi względami, co przyczyniło się do zerwania króla z Witkowicami. Po 1283 roku stał się Zawisza niekoronowanym władcą Czech, a zarazem wychowawcą Wacława. W dwa lata później Trzy lata po urodzeniu się syna ze związku z Kunegundą został jej legalnym małżonkiem. Witkowice opanowali większość głównych urzędów i dostojeństw w kraju. Młody Wacław, pozbawiony dotychczas życzliwych ludzi i przyjaciół, przywiązał się do Zawiszy, który wprowadzał go w rzemiosło rycerskie i zawiłe arkana polityki. Nie wiedział zapewne, że opinia o dworze czeskim była w Europie coraz gorsza, a związek Kunegundy z Zawiszą uważano za skandal. Król rzymski Rudolf Habsburg nadaniem Czech w Lenno Wacławowi 1285 potwierdził jego pełnoletność. Zgodnie z wcześniejszymi umowami z Kunegundą doprowadził jednocześnie do zaślubin Wacława ze swą córką Gutą. Słabe zdrowie młodego króla budziło wśród Habsburgów nadzieję na sukcesję w Czechach, toteż Rudolf przymknął oczy na opinię matki pana młodego, biorącej udział w uroczystościach. Ale nie obyło się bez afrontów. Zawisza nie został dopuszczony, a nieletnia jeszcze panna młoda została po ślubie znowu przez ojca wywieziona, aby nie uległa zgorszeniu na zdemoralizowanym dworze. Wkrótce jednak gwiazda Zawiszy z Falkensteinu przygasła. W tym samym 1285 roku zmarła nagle Kunegunda, a wpływ Zawiszy na Wacława zaczął stopniowo maleć, zwłaszcza odkąd Habsburżanka Guta w dwa lata po ślubie znalazła się wreszcie na stałe u boku męża. Na czołowe miejsce wśród doradców Wacława wysunął się z pomocą Guty biskup praski Tobiasz. Jego perswazje obok podszeptów Guty odwracały sympatię króla od Zawiszy, tym bardziej, że królewski opiekun starał się zawrócić politykę czeską na tory antychabsburskie pod hasłem odzyskania strat przemysła o Kara II. Wystarczyła krótka stosunkowo nieobecność Zawiszy w kraju, aby Wacław przeszedł do obozu habsburskiego. Jego zjazd ze szwagrem Albrechtem Austriackim w marcu 1288 roku pod Znojmem stanowi przełom w polityce Wacława. Habsburg wyperswadował mu próby powrotu do ojcowskiego parcia ku Adriatykowi, natomiast obiecał pomoc przy ekspansji w innym kierunku. Zwrócił wzrok Wacława ku Polsce, gdzie dwa tuziny książąt brały się za głowy w walce o poszczególne grody i ziemię, a w najlepszym wypadku o hegemonię. Wacław postanowił wykorzystać nadarzającą się okazję, zwłaszcza gdy niedługo potem zmarł bezpotomnie książę krakowski Leszek Czarny, którego żona była rodzoną ciotką Wacława. Wprawdzie nikt w Polsce nie słyszał o prawnej możliwości odziedziczenia księstwa przez siostrzeńca żony poprzednika, ale chodziło tylko o pretekst, który miał być poparty siłą zbrojną i pieniędzmi. I tak było wiadomo, że o tronie krakowskim decyduje elekcja przez możnych, a nie piastowski porządek dziedziczenia. Kraków opanował wprawdzie Henryk Probus, ale za to drobni książęta górnośląscy, pozostający z nim w konflikcie, poparli Wacława. 10 stycznia 1289 roku pojawił się w Pradze Kazimierz Bytomski, który poddał swe księstwo zwierzchnictwu lennemu króla czeskiego. W ten sposób ekspansja Czech w kierunku Polski wyszła poza stadium projektów i wpływów politycznych. W tym samym czasie Zawisza z Falkensteinu Rzecznik przeciwników tej polityki, ówczesny wróg Habsburgów, został zdradziecko uwięziony przez królewskiego pasierba. W półtora roku później spadła jego głowa, odcięta podobno nie mieczem lub toporem, ale zaostrzoną deską. Tragiczna śmierć i awanturnicze życie stały się tematem licznych legend wokół postaci pysznego magnata. Niespokojne sumienie króla Wacława miała ukoić fundacja nowego klasztoru cysterskiego w Zbrasławiu. Wdzięczni mnisi w klasztornej kronice postarali się później otoczyć czas i postać Wacława należytym blaskiem. W styczniu 1291 roku podjęto przygotowania do wyprawy na Kraków. Bracia Kazimierza Bytomskiego, Bolko Opolski i Mieszko Cieszyński stanęli u boku Wacława. Wyprawa zakończyła się pełnym sukcesem. Od 10 kwietnia tytułował się Wacław księciem krakowskim i sandomierskim. Przywileje, nadane w litomyślu małopolskiemu klerowi i szlachcie, stanowiły mocny fundament panowania króla czeskiego w południowej Polsce. Sukcesy te przypieczętowała w następnym roku wyprawa na Łokietka. Osaczony książę nie tylko zrzekł się Małopolski, ale uznał się lennikiem Wacława z Brześcia i Sieradza. Wcześniej jeszcze w Opolu złożyli hołd władcy Opola, Cieszyna i Raciborza. W obozie czeskim znalazł się też Bolesław Mazowiecki, który poślubił siostrę Wacława. Następny akt już znamy. W 1300 roku został Wacław królem całej Polski. Łokietek znalazł się na wygnaniu, a jego kujawscy bracia i bratankowie pospieszyli z hołdem. W 1301 roku wpływ czeski rozszerzył się na księstwa wrocławskie, Legnickie i Brzeskie na Śląsku, gdzie Wacław został opiekunem małoletnich dziedziców tronu. Od Karpat aż do Bałtyku przejęli rządy czescy starostowie, doprowadzając do uspokojenia kraju, co zgodnie podkreślają niechętni czeskim rządom polscy rocznikarze. Dzieło Wacława miało mocne podstawy. Najważniejszą z nich było przysłowiowe bogactwo króla czeskiego, oparte zwłaszcza na dochodach z eksploatacji srebra w igławie i kutnej chorze, ale także z handlu. Dzięki nim mógł Wacław wprowadzić twardą walutę – grosz praski. Z pomocą włoskiego teoretyka prawa rzymskiego, Godzo z Orvieto, skodyfikował prawo górnicze, a nawet planował pełną kodyfikację prawa ziemskiego z ubocznym celem umocnienia władzy królewskiej, co jednak napotkało gwałtowny sprzeciw szlachty. Podobnie przyjęto zamiar założenia w Pradze Uniwersytetu. A jednak marzenia o rozszerzeniu państwa na wzór Aleksandra Wielkiego doprowadziły do kryzysu. W 1301 roku Wacław przyjął dla swego jedynego syna Wacława koronę węgierską, stanowiącą przedmiot przetargów po wygaśnięciu dynastii Arpadów. Tą drogą znalazł się w konflikcie nie tylko z Albrechtem Austriackim, od 1298 roku także królem rzymskim, ale i z papieżem Bonifacym VIII popierającym na Węgrzech Karola Roberta, księcia z neapolitańskiej dynastii Andegawenów. Wrogowie Wacława połączyli swe siły – Papież zakwestionował Wacławowi nie tylko koronę węgierską, ale i polską, zaś jego węgierscy zwolennicy udzielili poparcia Łokietkowi w zbrojnym powrocie do Polski. Jak gdyby i tego było mało, sięgał Wacław po Miśnie, niemieckie terytorium nad Środkową Łabą, co znowu wplątywało go w dalsze konflikty. W 1304 roku z trudem odparł najazd Albrechta Habsburga na Czechy. Również popularność króla w społeczeństwie czeskim spadała. Otoczenie jego składało się głównie z Niemców i to nie miejscowych, ale ściągniętych z nadrenu, ze Szwabii i Bawarii. Obok Piotra von Aspelt, biskupa bazylejskiego, ważną rolę grał w nim krzyżak Hermann von Hohenlohe oraz opaci kilku klasztorów cysterskich, z którymi Wacław szczególnie był związany. Kryzysowa sytuacja pogorszyła jego stan nerwów. Od śmierci żony Guty 1297 Prowadził tryb życia określany przez kronikarzy jako rozpustny. Nie zmieniło sytuacji nowe małżeństwo z Ryksą, córką i dziedziczką Przemysła II Króla Polskiego. Z objęć swych licznych dworskich i mieszczańskich kochanek uciekał król raz po raz do ciszy klasztornej, gdzie poddawał się pokucie połączonej z postami i ostrym biczowaniem. Chorobliwe kolekcjonowanie relikwii miało go uchronić przed nieszczęściami, które nie dały na siebie długo czekać. Nie dożył Wacław katastrofy swego imperium. Nie zrzegał się żadnej ze swych pretensji. W słabych rękach syna zostawił trzy korony królewskie, ale naprzeciw niego koalicję potężnych wrogów. Na Węgrzech zwolennicy młodego Wacława znaleźli się w zdecydowanej mniejszości. W Polsce łokietek krążył po ziemi sandomierskiej, docierając pod Kraków. W Pradze po długiej, niewyjaśnionej chorobie której współcześni plotkarze i późniejsi historycy dopatrywali się bądź rezultatów niecnotliwego trybu życia bądź skutków trucizny 21 czerwca 1305 roku zmarł Wacław w habicie cysterskiego konwersa szepcąc ostatnie modlitwy władca o nieprzeciętnych zdolnościach i ogromnych ambicjach który zaprzepaścił stworzone mu przez los wspaniałe możliwości panowanie jego w Polsce budziło i budzi sprzeczne oceny Jedni widzieli tu tylko obcą, brutalną okupację, inni możliwość powstania potężnego państwa słowiańskiego, stanowiącego główny ośrodek polityczny centralnej Europy. Oczywiście trudno nie dostrzegać, że rządy Wacława w Polsce, wykonywane przez obcych krajowi często zmieniających się namiestników, zwłaszcza niechętnie widzianych Niemców, musiały być odczuwane jako rosnące brzemię cudzego panowania. Wacław wyraźnie nie ufał swym polskim zwolennikom, Jedynie wrocławski Niemiec Jan Muskata, z czasem biskup krakowski, był przezeń używany do służby politycznej także za granicami Polski. Ale jednocześnie panowanie Wacława przełamało proces rozpadu Polski i po raz pierwszy zjednoczyło większość polskich dzielnic pod jednym berłem. Porzuciwszy tytulaturę dzielnicową, Wacław tytułował się po prostu królem Czech i Polski, rozumiejąc pod określeniem Polski wszystkie jej części. Zmuszając do hołdu dzielnicowych książąt piastowskich wskazał Wacław swym polskim następcom drogę do rozciągnięcia panowania na ziemię, w których bezpośrednio nie władali. Wprowadzona przez Wacława jednolita administracja namiestników królewskich, starostów, także pozostała trwałym osiągnięciem i została rozbudowana później przez Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Również reforma pieniądza i prawo górnicze Wacława II miało ogromny wpływ na dalszy rozwój gospodarki i organizacji regaliów. Benedykt Zientara Wacław III W długim szeregu królów polskich zabrakło nieomal miejsca dla jednego z nich. Panował on krótko, niespełna czternaście miesięcy, a obszar jego władania stale się kurczył. Nic też nie wiadomo, aby kiedykolwiek w Polsce przebywał, Matejko nie umieścił go w swym poczcie królów, a co gorsza brak w ogóle jakiegokolwiek współczesnego wizerunku. Tym niemniej objął władzę jako prawowity dziedzic tronu i był uznawany przez większość ziem polskich za króla Polski. Zasługuje więc na biografię, która będzie bodaj pierwszą polską biografią Wacława III. Urodził się 6 października 1289 roku jako jedyny syn króla czeskiego Wacława II, jego żony Guty Habsburżanki. Ojciec wiązał z Jedynakiem ogromne nadzieje i nieomal od kolebki zaczął snuć dlań szerokie perspektywy polityczne, nawiązując rokowania w sprawie przyszłego małżeństwa i szukając dlań nowych koron królewskich, jak gdyby dwu ojcowskich było za mało. Poczet królów i książąt polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma jedenasta, koniec drugiej ścieżki.